Cześć, po raz kolejny na żywo tutaj, w naszym studiu NTV, tym razem, tym razem Ewa Pawela. Dzień dobry. Sygnalistka problemu Might Control, znana powszechnie osoba w Polsce, która specjalizuje się w tej tematyce. Witamy Cię serdecznie Ewa. Ostatnie nasze spotkanie tutaj, trzecie obchody międzynarodowego Dnia Walki z Might Control. Mnóstwo materiałów, które już teraz można oglądać u nas i też na innych portalach. Ale cały czas Ewa monitorujesz wszystko, co ważne w tej przestrzeni. Przyszłaś dzisiaj z świetnie brzmiącym tytułem książki. To polskiego autora, to tym bardziej dodaje mi się smaczku tej sprawie: Wojny Przyszłości. Ja rozumiem, Ewa, że my cały czas mamy problem, gdziekolwiek się nie pojawiamy z totalną, jakby to powiedzieć, niewiedzą lub też udawaniem, że się nie wie, że tego typu technologia jest czymś absolutnie realnym, a niektórzy publicyści, uznawanych za bardzo, że tak powiem, wiarygodnych, często wśmieją się, że tak powiem, w twarz. W, w, w okienkach telewizorów dużych po prostu, o, ośmieszając oczywiście ten temat Mind Control. Jak to jest możliwe, kiedy współczesna wiedza nawet teoretyków wojska Potwierdza, że to wszystko, przynajmniej jest możliwe, jest w zasięgu ręki. Ja nie mówię, że działa naprawdę, bo ty już i cała grupa ludzi, choćby ze Stop Zetu ładnia, że to działa, to jest, że ta operacja trwa. Janusz, no, my pracujemy nad tym tematem dopiero od trzech lat. I ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, jak wielkie zmiany, jeżeli chodzi o opinię publiczną, już zaszły w tym zakresie. Pamiętasz, sam miałeś obiekcję, kiedy zaczynaliśmy ruszać ten temat, jak przyjmie to opinia publiczna. Teraz mamy już całkiem spore grono ludzi, którzy śledzą i monitorują ten temat, a poza tym, no, że tak powiem, rzeczywistość dogania. To znaczy te technologie, które jeszcze parę lat temu były skrzętnie ukrywane, dlatego że... Nie, ale przede wszystkim uk ukrywane hmm. przez ludzi, którzy nad nimi Pracowali. W tej chwili te technologie wychodzą już na światło dzienne, po prostu dlatego, że chodzi o technologie wojskowe, no a jak słyszymy tam i ówdzie, po prostu zbliża się moment, kiedy ktoś zechce te technologie po prostu wypróbować w realu, w rzeczywistości, na jakimś może małym, może lokalnym, ale jednak ale ja tylko przypomnę, że taką najbardziej chyba znaczącą sprawą, kiedy przyłapaliście władze w konsekwencji wojskowych na tym, że pracują tu i teraz nad technologiami konsekwencji kontroli umysłu, to była ta słynna konferencja Wojskowa w Technicznej. Pamiętasz. Ale Janusz, nie tylko, bo Polskie Stowarzyszenie Ofiar Kontroli Umysłu StopZ nękało w tej sprawie Ministerstwo Obrony Narodowej. I faktycznie zdarzyło się tak na wiosnę ubiegłego roku, że otrzymali odpowiedź, że wprawdzie MON za to absolutnie nie jest odpowiedzialny, ale spróbują się dowiedzieć, a nawet spróbują zainterweniować w strukturach NATO, bo podejrzewali, że to właśnie stamtąd przychodzi. No i dawali do zrozumienia, o czym mówiła pani Zofia jak prezes stopz w czwartek 8 lutego podczas obchodów Trzeciego Międzynarodowego Dnia Walki z Kontrolą Mysłu. Strona wojskowa dawała do zrozumienia, że oni się będą starali być naszymi adwokatami właśnie w strukturach natowskich. No niestety okazało się, że nie wskórali niczego, a wręcz przeciwnie, po prostu... Z... Dostali po głowie? Nie, czy oni dostali po głowie? Tego nie wiemy. My dostajemy po głowie równo od mniej więcej no, ale tak się znaczy, to jest w jednak dwulicowości, bo przecież ta konferencja w Wacie, ta konferencja w Wacie, no, dokumentowała ich faktyczne prace nad tym zagadnieniem, czyli to, że, że jednak uczestniczymy mówię tutaj o terenie Polski, o polskich obywatelach, polskich naukowcach w tajnych programach, których celem jest jednak dotarcie do naszych mózgów i organizmów, prawda, by na odległość oddziaływać. Broń skierowana, broń nieśmiercionośna, to są przecież pojęcia, które padały w czasie tej konferencji. Sama tutaj czytowałaś jeszcze w e, Oczywiście, ale wtedy, jak wiesz, ta konferencja była no, dla zastrzeżona dla gremiów no, naprawdę fachowców. Ale że to wyczyła. Wyłapaliście że tak Natomiast, proszę Państwa, teraz sprawy posunęły się już tak daleko, e. tylko, że ja nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, będziemy o tym mówili w w drugiej części w drugiej części w audycji tak. teraz sprawy posunęły się tak daleko że już teoretycy tych spraw z Akademii Sztuki Wojennej czy Akademii Obrony Narodowej po prostu starają się swoimi publikacjami dotrzeć do szerokiej publiczności. Ja chciałam Państwu dzisiaj przybliżyć książkę wydaną przez wydawnictwo Fronda, autorstwa pułkownika Marka Wrzoska, jak mówię, wykładowcy Akademii Sztuki Wojennej, który specjalizuje znajduje się w walce informacyjnej w operacjach psychologicznych i on właśnie przedstawia szerokiemu już, szerokiej rzeszy odbiorców doktryny, techniki i przewidywane operacje militarne w konfliktach, które mają wybuchnąć w przyszłości. Przy proszę Państwa, ta przyszłość może być a zwłaszcza na środkowo-wschodnim teatrze wojennym bardzo bliską przyszłością to znaczy jest też dla nas dlatego, tylko że on to u, u ją w dlatego dlatego naprawdę radziłabym, radziłabym państwu sięgnąć po tą sięgnąć po tą pozycję dlatego że proszę mieć świadomość że Obecnie wszystkie doktryny wojenne, obojętne amerykańskie, rosyjskie czy chińskie zakładają, że nie ma podziału na strefę militarną i strefę cywilną. To znaczy na przyszłych teatrach konfliktów również my cywile będziemy... Przedmiotem, przedmiotem oddziaływań, oddziaływań i... i przede A. wszystkim nasze umysły zostaną zmilitaryzowane dlatego, że będą wykorzystywane jako elementy rozpoznania czujnikowego, to znaczy, że nasze umysły, wszystkie nasze doznania docelowo mają być monitorowane, zdalnie monitorowane przez sztuczną inteligencję, która będzie podejmowała decy ostateczne decyzje na polu bitwy. Także naprawdę, proszę Państwa, ta problematyka zaczyna dotyczyć nas wszystkich i no dziękujemy panu pułkownikowi Wrzoskowi, że no. chciał nam uchylić rąbka tajemnicy. To teraz tak, gdyż, takie kulturalne podziękowania to oczywiście są bardzo potrzebne, ale pozwoli, że zatrzymam się jeszcze przy tej publikacji, może dopiero to przyniosę. Po pierwsze wydało to wydawnica Fronda, generalnie czas w, w, w, bardzo tak powiem aktywne w ujawnieniu różnych patologii z pozycji prawicowych. Oni są bardzo odważni. I to się chwali, że tutaj jakby tutaj ten temat został podjęty. I ten pułkownik Rzosek, czy ciągle jeszcze pełni jakieś funkcje, czy też już jest na emeryturze, czy zwróciłaś na to uwagę? Bo ja zadaję pytanie, dlaczego ludzie mający wiedzę o tym, dlaczego im zezwolono wydać taką książkę, która poszerza świadomość i wiedzę zwykłych obywateli, ciekawych świata, że coś takiego naprawdę jest realnością? Może ktoś posiada za 10 lat, ale to jest już tuż. To de facto demaskuje całą tą ukrywano do tej pory technologię i demaskuje wysiłki przecież tych, którzy byli, śmieją się z tego, że to jest jakaś bzdura. E, tak, ale... Dlaczego proszę, to zostało według Ciebie e, I e, Już o tym mówię. To jest bardzo jasne i bardzo czytelne. Dlaczego? E, przecież on musiał mieć na to zgodę, żeby to wyszło. Tak, tak, tak, ale ja już tłumaczę. E, proszę Państwa, Pan Pułkownik omawia takie tematy jak globalna broń geofizyczna, czyli HARP. Cały system broni energii skierowanej, czyli wiązek skumulowanej energii wszelkiego rodzaju, to znaczy pole elektromagnetyczne, broń dźwiękowa, mikrofalowa, laserowa itd., wykorzystywanych na polu walki. Omawia kopiowanie natury przez wojsko, czyli bionikę, czyli możliwość na przykład po prostu zmilitaryzowania systemów nerwowych wszystkich żuczków, chrząszczy, komarów itd. A także coś, co nas interesuje przede wszystkim, opisuje militarne aspekty odczytywania ludzkich myśli i punktuje możliwość psychomanipulacji na wielką skalę czyli sterowania nastrojami, ale również i decyzjami całych populacji. Natomiast. Rozumiem, że na razie moje pytanie nie odpowiadam. Nie, odpowiadam natychmiast. Ja, ja mam swoje, oczywiście. Nie, nie, natychmiast... Chyba ty też odpowiedzieć. Ja natychmiast... znaczy, co ja myślę o nie, nie, tym. nie, nie, ja natychmiast odpowiadam, <laughs> dlatego że. Oprócz tego druga część książki jest poświęcona takim, takim tematom, jak nieustający konflikt w cyberprzestrzeni, operacje sieciocentryczne, to znaczy w jaki sposób we współczesnym świecie wszystkie sieci społecznościowe są również terenem wojny, terenem wojny informacyjnej. I wreszcie pan, pułko, pan pułkownik na przykładzie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w 1214 roku omawia tak zwaną wojnę hybrydową. I proszę no Państwa, taka wojna hybrydowa została nazwana ta ostatnia, co była, nie? Tak, dlatego że wojna, oficjalna definicja wojny hybrydowej to jest po prostu taki konflikt, który no, jest nazwany Konflikt o... To już 1974, czy 2014, czy 2014. No, no, tak przepraszam. 2019, 2014 2014. Tak, słucham przecież do historii że <głosł> nie, no, coś wojna, nie wojna hybrydowa A. to jest po prostu konflikt, gdzie dwie strony naprawdę się zwalczają, walczą o wpływy, walczą o konkretne, o konkretne zyski ekonomiczne, gospodarcze czy, czy terytorialne, ale jest to jeszcze poziom konfliktu, gdzie nie dochodzi do walki zbrojnej. I proszę Państwa, to, że mamy w tej chwili taką wojnę hybrydową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i e, stroną rosyjską najlepiej ilustruje, e, ilustrują słowa chyba z zeszłego tygodnia dyrektora CIA Marka Pompeo, e, który się straszliwie oburzył w momencie, kiedy opinia publiczna amerykańska skrytykowała go za organizowanie Tajnych, regularnych spotkań na najwyższym szczeblu ze z służbami rosyjskimi. Z tajnymi służbami rosyjskimi, dokładnie z panem Nieryszkinem. I to jest właśnie dowód na to, że prawda, tutaj są przepychanki, tutaj już prężymy muskuły, a tak naprawdę gdzieś spotykamy się przy stole i coś sobie. Omawiamy, oby to coś nie było jakimś lokalnym konfliktem typu Polska Ukraina, Polska Białoruś, podczas którego to konfliktu obie strony będą sobie w naszych mózgach i na naszym terytorium ćwiczyły właśnie zastosowanie tych najnowszych technologii wojskowych. I teraz już zmierzam do odpowiedzi na Twoje pytanie. Proszę Państwa, tam, gdzie właśnie się mówi o Harpie, o tych wszystkich technologiach, o zastosowaniu czujników, rozpoznaniu czujnikowym, o dronach i tak dalej, to jest naprawdę rzetelna, uczciwa wiedza, która się pokrywa z tym, co my wiemy. Natomiast tam, gdzie już jest mowa o operacjach sieciocentrycznych, wojnie psychologicznej, informacyjnej, czy A wojnie hybrydowej, to sami Państwo zobaczycie, jeżeli sięgniecie, to jest znakomita porcja propagandy. I być może, i być może to było to było poniekąd celem Ale co jest propagandą kiedy mówimy na przykład o militarnych aspektach odczytywania ludzkich myśli Nie więc jak mówię tam gdzie mówimy o tam mm -hmm. gdzie mówimy o technikach o technologiach o możliwościach o możliwościach za pomocą infradźwięków czy, czy harpa to dla nas jest najważniejsze, monitorowaniem. że to po prostu tam to opisują jest, jako broń w zasięgu ręki. Tam tak? to jest absolutnie, no. nawet nie tyle w zasięgu ręki, jako już broń przetestowaną, działającą. Na przykład, proszę państwa, jeżeli chodzi o, oddział, o rozdział Odczytywanie ludzkich myśli, pan pułkownik podaje, że, cytuję, strona 180, Oprogramowanie, które umożliwia błyskawiczne przełożenie impulsów wysyłanych przez mózg na komendy zrozumiałe dla komputera, jest tworzone także w Polsce. Nad projektem pod nazwą Neuron pracuje firma Erant, zatrudniająca naukowców z Politechniki Gdańskiej. Neuron umożliwi m.in. poruszenie kursorem za pośrednictwem myśli, Oprogramowanie odczyta nie tylko komendy wydawane w myślach, lecz także stany emocjonalne. Radość czy przygnębienie, podobnie jak myśli, można odszyfrować z zapisów fal mózgowych, a potem nauczyć urządzenie rozpoznawania emocji. I przykład, oczywiście przykład szalenie sympatyczny dla każdego odbiorcy. Neuron będzie umiał na przykład dobrać muzykę odpowiednią do nastroju właściciela odtwarzającym. No, no tak, no ale jak mówię, to już, już tutaj, to tutaj, już jesteśmy, wie, tutaj już jesteśmy na poziomie uczytać. propagandy, ale proszę Państwa, Będę, e, tam ta. gdzie jest naprawdę propaganda, e, to jest e, na przykład przy okazji wojny hybrydowej. E, pan e, pułkownik omawia ten konflikt ukraiński. E, no i oczywiście dobór przykładów no jest, szalenie zna, jest szalenie znaczący. To znaczy wiadomo, które no. imperium jest imperium dobra, tak. a które imperium jest imperium zła. Również obie wojny irackie są też szale... Znaczy dobór przykładów jest bardzo no, bardzo dobra. ten... ten, ten, ten, ten Pozwolisz taką jedną refleksję, dla, dlaczego taka książka mogła się ukazać, chociaż ona w niewielkim stopniu obnaża tą prawdę, ale to, co mówi a z autorytatywnego źródła, bo człowiek jest tytułowany, związany z wojskowością. Dla mnie to jest jakby, dlaczego? Dlatego, że uznajemy, że to, co posiada przeciwnik, to znaczy inne kraje, jest już tak potężne i silne, że chowanie tego cały czas u nas jako totalnego tematu tabu zaczyna się mijać z celem, i w jakimś sensie stwarza naprawdę prawdziwe zagrożenie dla Polski, kiedy wszyscy o tym mówią i piszą, a Polaków udaje się za głupków, yy, to się jako głupków, którzy w ogóle na ten temat nie wie, mają wiedzieć nic. To znaczy mają wiedzieć tyle, co redaktor Ziemkiewicz, który ciągle się z tego śmieje, to czy on coś wie, czy też nie wie, to ja nie wiem. Tylko to w jaki sposób obśmiewa co jakiś czas ten temat, to jest jakby poziom, to jest poziom tego, co tu jest ważne. Yy, to znaczy, proszę Państwa, to jest... Yy... Pytanie i komentarz Janusza jest o tyle istotny, że z jednej strony Polaków udaje się naprawdę utrzymywać w ogromnej nieświadomości. Myśmy mieli tutaj w czwartek przykład naszych przyjaciół z oceanu. I serdecznie Państwa zapraszamy do oglądania zapisu filmowego tych obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Kontrolą Umysłu, dlatego że gościliśmy właśnie aktywistów walczących z kontrolą umysłu z oceanu, a także gościliśmy paru weteranów amerykańskich służb specjalnych. I mogliśmy w ich wypowiedziach, mogliśmy się przekonać, z jak, że oni tam mają naprawdę świadomość tych problemów. Mało tego, oni o tym mówią bardzo otwarcie. Ty przeprowadziłeś znakomity wywiad z byłym ekspertem CIA, który pracował nad tymi technologiami tak zwanych bezdotykowych tortur czy głosów w głowie, z doktorem Robertem Duncanem. No i rzeczy, ja po prostu nie mogłam uwierzyć, proszę Państwa, ja nie mogłam uwierzyć, że on w wywiadzie powiedział Januszowi takie rzeczy. Otwartym tekstem. Otwartym tekstem. Więc z jednej strony stamtąd przychodzi to zło, prawda? No bo ewidentnie to są służby wojskowe i cywilne amerykańskie, które to zlecają innym agencjom na całym świecie. Ale tam również jest swoboda informacji i po prostu są odważni ludzie, którzy o tym mówią. Natomiast u nas stosuje się naprawdę, w, w całym tym zakresie tematycznym, politykę zamilczania i politykę ośmieszania, czyli typową wojnę informacyjną. Przy czym, proszę państwa, ta wojna informacyjna, prowadzona przede wszystkim w mediach i za pomocą dziennikarzy, ma jakby dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, że dziennikarze dokładnie wiedzą, na jakie, jakich tematów nie wolno im poruszać bo my to widzimy w bezpośrednich kontaktach, kiedy się, prawda, się. zwracamy, Często prosimy, Lidek pokazujemy, o tym, mówię, ale ja również, też, no tak. ja nie będę, prawda, wymieniała nazwisk, wymieniała nazwisk ależ nieruchomieją, bledną, szarzeją, <głos》> nie mieją, no w ogóle, a potem tylko mówią, proszę Panią, tylko nie, to, tylko nie to, tylko nie to, tylko nie to. To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa to jest po prostu taka, że się w sposób celowy wszelkie takie informacje obśmiewa. Ja tutaj przypomnę, i jest to nagradzane. Jest to nagradzane czasami zupełnie otwarcie przy pomocy no środków z budżetu państwa i z naszych podatków. Proszę państwa, myśmy się z Januszem obydwoje tutaj dziwili dwa lata temu, jak w trakcie protestu pod Sejmem kolegów ze StopZetu przyjechała do, do nich redakcja Newsweeka i nakręcili z nimi duży wywiad. Z, tych, duży, z tego dużego wywiadu zostało tylko parę minut. E, oczywiście była to składanka no, powyrywanych najgłupszych, znaczy to nawet nie najgłupszych, Najbardziej bo, to, prymitywne formy bo to po prostu jest manipulacja, no, manipulacja prawda? To, to... Ten, e, te parę minut, ten filmik posadowiony na którymś z portali Newsweeka e, obejrzało 600 tysięcy widzów. W związku z tym to, co myśmy dementowali, to, co myśmy potem pokazywali w studio, no absolutnie to była kropla w morzu. Proszę państwa, w rok później, myśmy się zastanawiali wtedy na wizji z Witkiem Hakem, co skłoniło dziennikarzy Newsweeka, żeby przyjechać do Sejmu, pod Sejm, gdzie stała grupka ludzi z transparentami. Nie dużo, zresztą. Nie duże, parę osób. No i teraz już wiemy właśnie portale pana Tomasza Lisa otrzymywały od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju no, duże subwencje na reklamy i za to, że pisały o tych właśnie najnowszych technologiach. W rok po tym wydarzeniu wybuchł wielki, wybuchł wielki skandal. Proszę Państwa, ja tylko nadmienię, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju E, tak naprawdę e przeznacza olbrzymie, olbrzymią lwią część swoich środków właśnie na program badań nad wiązkową energią skierowaną. Czyli, proszę Państwa, no jakby, ponieważ my się właśnie na to, na to, na to skarżymy, czy była to nadgorliwość redaktorów tych portali, czy po prostu otrzymali zlecenie, tego nie wiemy. Jak się zna reguły, wiesz, tego, co się podaje w mediach, żeby grupa niż jeden, jeden dziennikarz został, że tak powiem, wydelegowany w jakieś miejsce, gdzie jest 15 czy 20 osób, to również musi być jakiś rodzaj zlecenia. Bo nikt by sobie nie zawracał głową sprawą, której odzieg społeczny w konsekwencji jest tak niewielki, a widać po ilości protestujących, żeby przyjeżdżali, poświęcali im tyle czasu i tak poprzez dla jakiejś idei. <grych> to idea się okazała po prostu ich ośmieszyć. A, ale Janusz, to się nie dzieje za darmo. Ale Janusz w miesiąc później był kolejny proces, czy w dwa, czy w dwa miesiące później yy, i z kolei przyjechała telewizja Polska. No i koledzy stali się bohaterami programu w telewizji, gdzie raz naśmiewał się z nich redaktor Ziemkiewicz, a później, później redaktorzy Świetlik i Feset. No, to I proszę państwa, 14. warto zapamiętać, myśmy zresztą z tego zdawali, zdawali systematycznie sprawę, więc proszę państwa, wszystkim tym, którzy się z tego śmieją, którzy mówią, że to jest jakaś broń z kosmosu i tak dalej, polecamy książkę pana pułkownika Wrzoska. Natomiast Janusz, ja chciałabym jeszcze krótko na jeszcze zakończenie odcinku, odcinka, tak. wrócić do programu, który nagraliśmy 30 stycznia. To była zapowiedź programowa tego Międzynarodowego Dnia Walki z, z kontrolą umysłu, ale pierwszą część tego programu poświęciliśmy y, artykułom w czasopiśmie Służby Specjalne. Y, to jest szósty numer tego czasopisma. Y, czasopismo się, y, y, jest zatytułowane Jak zabijają służby. Natomiast ja w tym programie omawiałam artykuł pana Łukasza Pawelskiego, pod tytułem Jak mordują służby. Jeżeli chcecie, to już jest w tej chwili numer archiwalny. Jeżeli Państwo chcecie się zapoznać z jego treścią, to proszę albo, albo go sobie jakoś zakupić, albo wrócić do tego naszego ówczesnego programu. Natomiast numer, który Państwo możecie w tej chwili znaleźć w kioskach, numer siódmy, to jest jak uwodzą służby. Ja Januszowi obiecałam, że dostanie go ode mnie w prezencie co każdy chłopiec wiedzieć, Powinien wiedzieć powinny. Tak, powinny. Tak, powinny. Tak, Proszę Państwa, ale dlaczego mówimy, o, dlaczego mówimy o tej o tym, redakcji tak. i o tym czasopiśmie dzisiaj? Dlatego, że wszystko wskazuje na to, że ta redakcja jest w tej chwili w oku cyklonu tzw. wojny informacyjnej. Ja nie znam na tyle środowisk dziennikarskich, czy nie znam na tyle różnych układów służb, żeby móc to państwu prawda, odpowiedzialnie, odpowiedzialnie zreferować, która strona ma rację. Niemniej w niedawno prokuratura katowicka zatrzymała grupę osób, w tym redaktora Zastępca Redaktora Naczelnego służb specjalnych, Czyli służb specjalnych, redakcji służb specjalnych, zatrzymała w rozwojowej sprawie, gdzie były dwa zarzuty. Pierwszy zarzut to było, że pewna grupa ludzi powoływała się na bycie agentami aktualnych służb specjalnych, to znaczy ABW, CBŚ, CDA, a drugi zarzut to było, że jakaś grupa ludzi po prostu naciągała instytucje państwowe, Właśnie powołując powołując się, się i oczekując czegoś, tam, i, oczekując, tak? i jakoby doszło do bardzo dużych malwersacji pieniędzy, pieniędzy budżetowych czy państwowych. Proszę Państwa, myśmy przy okazji, i to jest mój błąd, Podali nazwisko pana Piotra Modrzejewskiego, który tutaj figuruje w tym numerze jako zastępca redaktora naczelnego, jako osoby zatrzymanej. To jest błąd. Zatrzymany został Tomasz Esz i pana Modrzejewskiego serdecznie niniejszym tutaj za to za to. Przepraszam. Ale proszę Państwa, wracamy do tego w kontekście wojny informacyjnej w mediach, dlatego, że redaktorem naczelnym tego czasopisma był dr Leszek Pietrzak, specjalista od służb specjalnych, który był w Komisji Macierewicza Weryfikatorem weryfikatorem przy okazji, przy okazji raportu, raportu w WSI. I proszę Państwa, to czasopismo w kolejnych numerach, ja poproszę, żebyśmy mogli zobaczyć te kolejne okładki, porusza no naprawdę sprawy dla władzy szalenie niewygodne. To jest na przykład temat, jak służby werbują dziennikarzy. Inny numer był zatytułowany, jak torturują służby, jak zabijają, jak uwodzą. I proszę Państwa, to są naprawdę szalenie rzetelne artykuły, które przede wszystkim omawiają tak zwane techniki operacyjne. I prawdopodobnie tutaj jest pies pogrzebany, dlatego że służby no po prostu najbardziej nie lubią tego, kiedy się bardzo konkretnie... Opisuje, Opisuje w jaki sposób na przykład mordują, w jaki sposób torturują bezdotykowo i tak, dalej, i tak dalej, Na przykład w tym numerze jak zabijają służby specjalne jest artykuł, duży, duży artykuł, też bardzo dobrze udokumentowany, a kiedy po ciebie przyjdą. Poradnik, poradnik zatrzymanego. Czy to akurat było przyczyną ataku? Nie wiemy. Natomiast dwa ostatnie numery gazety warszawskiej są temu poświęcone, dlatego że część z dziennikarzy służb specjalnych pracuje również dla Gazety Warszawskiej, znaczy pisze w Gazecie Warszawskiej, w Gazecie Finansowej i oni tam próbują po prostu odpierać te zarzuty, które z kolei inna grupa dziennikarzy nagłaśniała przeciwko ich środowisku. Czy jest to jakiś element właśnie szerszego, szerszego frontu Wojny informacyjnej w naszym kraju, to już. Znaczy, to już jest kwestia. Tego tylko, my nie jesteśmy w stanie. Tak, rozczypać. ale to jest kwestia zupełnie elementarnego, zdrowego rozsądku. Jeżeli ktoś na taką skalę, jak widzimy w tych czasopismach, co dla mnie jest miłym zaskoczeniem, że ktoś w ogóle ma odwagę, by tak szczegółowo opisywać, metody działania służb, i to te brudne metody, nie wiem, jakie są czyste, ale takie zapewne też są, te brudne metody opisywane w ten sposób muszą spotkać się z jakąś postawą operacyjną, której celem jest zniszczenie takiego pisma ludzi, którzy to tworzą, skompromitowanie. Ja przypomnę historię pana Wojciecha Sumlińskiego, który też będąc takim niezłomnym tropicielem różnych tajemnic i wchodząc, że tak powiem, w strefę interesów między innymi ludźmi taki, takimi jak były prezydent Komorowski i jego, że tak powiem, zaplecze polityczno-wywiadowcze związane z, z WSI, że do tego stopnia, że to jego oskarżyli o jakieś przestępstwa i o mało co nie popełnił samobójstwa. Na szczęście udało mi się to przetrwać, to wszystko zostało odwrócone, pokazane, że to była prowokacja służb specjalnych i nie zdziwię się, nie zdziwię się. Ja nie wierzę w to, nie wierzę w to, że ludziom tego typu, którzy prowadzą takie sprawy, takie tematy, tego typu rzeczy dzieją się przez przypadkowo. To po prostu jest w ogóle wykluczone. To jest po prostu wykluczone, ponieważ wyciąga się albo rzeczy, które mają gdzieś tam miejsce w ich życiorysach, albo się im podkłada rzeczy, których oni w ogóle nie zrobili, umacza się ich w sprawy, które y, nigdy nie miały miejsca. Przecież to są specy od tego, żeby y, urządzać tego typu pułapki, prowokacje. O tym się pisze. Proszę państwa, Więc nie bądźmy naiwni, że to się dzieje przypadkiem, bo to się nie dzieje przypadkiem. Yy, proszę Państwa, że się nie <coughs> dzieje przypadkiem, yy, to yy, chciałam, yy, to najlepiej udowadniają właśnie yy, ci dziennikarze. Więc, jak mówię, odsyłam Państwa do dwóch ostatnich numerów gazety warszawskiej yy, oraz yy, polecam. Yy, artykuł w Gazecie Finansowej, to jest taki portal gf24.pl i tam chyba aktualnie, chyba w ostatnim numerze, czyli aktualnie, możecie państwo przeczytać taki artykuł Tajemnice gangu przebierańców. To jest zupełne odwrócenie sytuacji, to znaczy Radio Erewań nie rozdajemy, znaczy nie rozdajemy rowerów, tylko je kradniemy i tak dalej, i tak dalej. O co chodzi? Chodzi o to, że dziennikarz zarówno Gazety Warszawskiej, jak i służb specjalnych, prawnik, młody prawnik, pan Łukasz Pawelski, był w lipcu 2017 roku Albo w czerwcu, już nie pamiętam. W każdym razie był, była próba zwerbowania go do służby kontrowiadu. W momencie, kiedy tą sprawę nagłośnił i odmówił, odpis, odmówił oczywiście, opisał w gazecie finansowej, zaczęły się po prostu kłopoty. Zaczęły się kłopoty jego i jego kolegów. Natomiast, proszę państwa, tak naprawdę się okazało, że ta grupa ludzi, ta grupa byłych oficerów WSI, która jakby podawała się za agentów tych różnych służb i wykorzystywała to finansowo, to tak naprawdę byli ludzie, których gazeta finansowa, to znaczy dziennikarze ze służb specjalnych parę miesięcy wcześniej opisali. To znaczy oni opisali proceder przestępczy, który później im, został im przepisany. Proszę sobie y, przeczytać y, właśnie w gazecie finansowej 24.pl tajemnice gangu przebierańców. I wreszcie Janusz, wracając już do tego, y, jak służby specjalne wykorzystują środki masowego przekazu do właśnie sterowanego wyciszania pewnych, pewnych tematów. Ja opowiem rzecz, której, którą ty znasz. Ja ci to powiedziałam zaraz na początku, żebyś mógł ocenić stopień ryzyka przy angażowaniu się w ten temat. W jaki sposób Jedyny dziennikarz i polityk, który się zainteresował sprawą tych eksperymentów na ludziach we Wrocławiu, czyli Grzegorz Braun, w jaki sposób został praktycznie natychmiast uciszony i jego, świadect jego ewentualne świadectwo, których chciał dać, chciał nagłaśniać e, tą sprawę, e, po prostu natychmiast zostało, e, no, zostało na wycięte. Na ale musisz widzom powiedzieć chociaż kilka zdań. Ty się zwróciłeś... Ja, na... już, mówię, mówię, ja, tak. ja, ja już mówię, ja już mówię, to było tylko tak, wprowadzenie. E, proszę Państwa, ja e, zanim trafiłem do NTV przez trzy mm. lata usiłowałam nagłośnić pewne sprawy. Nikt się nie odważył, otrzymałam numer telefonu do Grzegorza, do Grzegorza Brauna, zadzwoniłam do niego kiedy był w Stanach, prawdopodobnie nie dlatego tylko się dodzwoniłam, bo przez parę poprzednich miesięcy po prostu blokowano mi połączenia. On wyraził bardzo duże zainteresowanie. Poinformowałaś go o tym problemie? Z... Poinformowałam go, zapytałam się, czy chce coś o tym wiedzieć więcej. Powiedział, że jak najbardziej chce, wraca za dwa tygodnie, ma rozprawę we Wrocławiu, bo wtedy miał mnóstwo, mnóstwo prawda, procesów w toku. Ma rozprawę we Wrocławiu, prosił, żeby do niego zadzwonić, to się umówimy, spotkamy. Proszę Państwa, no, to był film, naprawdę film sensacyjny, jak, mi, jak starano mi się uniemożliwić dodzwonienie się do niego. Dodzwoniłam się, spotkaliśmy się. Oczywiście za nami stał pewien pan, znaczy przy nas stał pewien pan i słuchał cały czas. Myśmy się rozstawali o godzinie 16. Grzegorz Braun był zainteresowany, dostał ode mnie całą startę materiałów. Prosił tylko o zwłokę dwumiesięczną, bo kończył właśnie jakiś film. Chciał się zapoznać z tym tematem, żeby po prostu móc do tego podejść poważnie i odpowiedzialnie. Kiedy się rozstawaliśmy o 16, powiedziałam mu, że przepraszam go serdecznie, że mu podrzuciłam taki gorący kartofel, bo wygląda na to, że to sprawa jest naprawdę poważna no i wysoce, wysoce wrażliwa. I on mi popatrzył się na mnie, uśmiechnął i powiedział proszę Panią, jeżeli Pani hipotezy są słuszne, to bardzo szybko się o tym przekonamy. Czekał tylko 3 godziny. O godzinie 19 e, jego sprawa e, była pierwszym tematem na, e, w, mediach. w mediach na TVNie. E, zmontowano, e, zmontowano, zmanipulowano jego wypowiedź, jego wykład w klubie Ronina, który miał parę miesięcy wcześniej, który sobie spokojnie wisiał na, na internecie e, już od jakiegoś czasu. E, z, tej, z tego montażu wynikało, że Grzegorz Braun nawoływał do rozstrzeliwania dziennikarzy gazety wyborczej. W związku z tym był to tego wieczora temat Czemu numer jeden we wszystkich, dosłownie we wszystkich wiadomościach. Przed godziną 22. wypowiedział się Jarosław Gowin, który wtedy był ministrem sprawiedliwości, że pierwszą czynnością, jaką uczyni dnia następnego, to będzie po prostu złożenie doniesienia do prokuratury. Jak po tych dwóch miesiącach zadzwoniłam do Grzegorza Brauna z pytaniem, czy chce nadal kontynuować temat, to mi powiedział: no przecież ja już się pani na nic nie przydam. No bo został zdyskredytowany. No oczywiście, no powiedzmy sobie szczerze, teraz Grzegorz Braun występuje bardzo odważnie w wielu kwestiach, szczególnie w tej sprawie polsko-izraelskich teraz i, i generalnie ataku na Polskę, może nazwijmy to po imieniu, i mówi bardzo odważnie, ma bardzo dużą grono osób, którego słucha, którego szanuje i żadne obelgi, żadne prowokacyjne teksty czy, czy, czy informacje w mediach czy prowokacje nie są w stanie odebrać mu pewnego jednak poziomu wiarygodności, Janusz, i w dzisiaj. tym w kontekście dzisiaj. dalej, jest to bardzo wpływowy, opiniotwórczy człowiek, tak, szczególnie, że nie ale, ale ja mówię o 2012. Ja, wtedy, sytuacja, wtedy sytuacja była inna. E, on, się, on mi wtedy powiedział, mówi, wie Pani, jak już się z tego wyplączę, to tak. Trzeba do tego wrócić. E, zajęło mu to praktycznie prawie dwa lata. Po dwóch latach się... oczywiście został uniewinniony, i tak samo najprawdopodobniej zostaną uniewinnieni ci dziennikarze. Tylko proszę Państwa, zdajmy sobie sprawę, że środowisko dziennikarskie jest szalenie, ale to szalenie zinfiltrowane, zinfiltrowane i narażone na taką infiltrację, ponieważ ma wpływ zasadniczy na poglądy Polaków, na to, co Polacy robią. Dlatego to jest takie ważne, by to dziennikarstwo niezależne uprawiać i tacy, którzy się opierają na przykład propozycji, ofercie żeby współpracować, są naprawdę godni, może powiedzieć, pochwały, godni wsparcia. Jeżeli mamy takich ludzi, jak uważam Wojciech Sumniński, który właśnie został tak potraktowany za to, że wyciągnął tyle i wyciąga ciągle tyle brudów z tego systemu, to, to powinien być w sposób szczególny właśnie w społecznym poparciu, sympatią ale ja również pacjent. apeluję o to dla Grzegorza Brauna, bo proszę Państwa, no naprawdę było widać już przed tym naszym spotkaniem, jak bardzo te służby się go bały, jak bardzo nie chciały, żeby on, żeby się, on się właśnie no, dowiedział Żeby on się właśnie dowiedział o tym. W sensie prawem. jego wiedzy i poglądów. Bo do... być może <grym> wtedy jeszcze coś można było, można było zatrzymać. W tej chwili te systemy są już naprawdę zainstalowane i odwrócić to będzie dużo trudniej. Ewa, nagłośnijmy te wszystkie sprawy, tak ty to robisz, bardzo nam się to wszystko podoba, co robisz ty, co inni tu robią. Pojawiają się w mediach takie inicjatywy właśnie, jak te służby specjalne. W każdej dziedzinie są takie periodyki, które próbują pokazać prawdę, która jest zakrywana w dziedzinie zdrowia, choćby takie czasopismo, czego ci lekarze nie powiedzą. Działalność ludzi typu Ziemba. Tutaj w tych kwestiach związanych z mind control, z opresją, jesteś, ty jest stop z. Tam skromnie wspieramy, to się poszerzało, że ten Pan e, ma, pułkownik tak, napisał taką książkę, ktoś ją wydał. To też jest krok w dobrym kierunku. No, ale oczywiście, że tak. Oczywiście, Przy że okazji tak. zachęcamy do czytania tej książki. Ewa, czy ktoś ciągle do mnie dzwonią? Ciągle mają problemy, ja ciągle do ciebie ich od, odsyłam. Ja czy wiem, oni do mnie trafiają, ale y, proszę Państwa, no my jesteśmy na razie. My jesteśmy na razie bezradni, możemy A gdzie mają ludzie pisać czy dzwonić, jak mają te tematy? I... Znaczy do Stop stopz.org no mm. i, i nadal do Janusza, a Janusz a Janusz ja podaje telefon, telefon do mnie. Proszę Państwa, ale ja jeszcze chciałam, wracając i zamykając koniec, klamrą, tak? jeżeli chodzi o tą książkę, chciałam Państwu powiedzieć, że w tej, w tym epizodzie wojny hybrydowej na Ukrainie w 2014 roku ogromną rolę odegrali, odegrało dwóch naszych gości z czwartku, z 8 lutego. To znaczy pan William Bini i pan Kirk Wiebe. Mm -hmm. Dlatego, że obydwaj są weteranami amerykańskich służb specjalnych dwugoletnimi pracownikami NSA, pan William Binney był dyrektorem technicznym NSA, najlepszym łamaczem kodów w historii powojennej wywiadu amerykańskiego. I w, 1000, w sierpniu 2014 roku wystosowali oni list otwarty do Angeli Merkel, tłumacząc, że zdjęcia satelitarne które amerykańskie obecne służby przedstawiły decydentom w Europie, były zdjęciami zmanipulowanymi. I prosili w tym samym liście panią kanclerz, żeby nie dopuściła do tego, żeby Europa się zaangażowała wówczas w ten konflikt. Również w tej chwili, bo pan Marek Wrzosek pisze w swojej książce o tym, że najprawdopodobniej Rosjanie mieli zaważyć na wyborze prezydenta Donalda Trumpa. To jest sprawa, która się w tej chwili za oceanem Toczysz, tak. nadal toczy. To I tutaj znowu, proszę państwa, pan William Binney w oparciu o tą swoją nieformalną grupę przyjaciół, którzy wszyscy opuścili amerykańskie służby specjalne, po 11 września, uważając, że wojna z terrorem przestaje być wojną honorową, przestaje być wojną przestaje z, być z wojną, wrogami z wrogami Ameryki. Z wrogami Ameryki, tylko, Ameryki. Z wojną tylko jest wojną między innymi z narodem amerykańskim i z wszystkimi innymi narodami. Proszę państwa, pan William Binney, w oparciu o swoje kompetencje, bo był to człowiek, który wymyślał te środki inwigilacji typu SIGINT, IMINT, MASINT. On po prostu udowodnił, że te przecieki, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa okay. i o tą kampanię wyborczą, absolutnie nie były spowodowane przez służby rosyjskie, tylko po prostu przez, to były wewnętrzne przecieki służb amerykańskich. Także jak Państwo widzicie, gośćmi Janusza Zagórskiego są... Naszymi gośćmi, ale to pamiętajcie, <grym> są, że też gości załatwiają nam nasi przyjaciele Ewa czy, czy Sławek Wiktor. Także mamy tutaj naprawdę ułatwioną sytuację dzięki ich pracy. Czy cóż, no, komunikacja z tobą już słyszeliśmy, jest stop Z i tam tak czy inaczej? Jakby coś do ciebie personalnie no, to najpierw do mnie co obciążam ja telefon. Nie, przepraszam, ale był... ja nie podam swojego numeru telefonu. Tak, tak biznesu, mój to jest to... często. Na no, teraz go nie zdążyłem wyłączyć, nawet do tego to zapykało chwilkę. Jest wyłączony bardzo wiele godzin dziennie. I też ciężko się do niej dodzwonić, no ale trzeba próbować, ewentualnie pisać SMS. Ale damy radę. To nie, gdzie Proszę Państwa, więc nie dajmy się oszukać w żadnej wojnie. Pozostańmy czujni, uważajmy na chrząszcze, na chrząszcze karaluchy, bo Co, mogą być. To jest w ogóle kapitalny temat do jakiegoś innego omówienia, ponieważ. Przepraszam, ja też u to mnie zelektryzowało, że i w cała przyroda żyjąca, wszystkie zwierzęta, wszystkie owady mogą być w danej sytuacji użyte w wojnie przez przejęcie kontroli nad ich systemami nerwowymi. To jest zdanie, które powinno elektryzować każdego myślącego człowieka w Polsce i już się na świecie. To oznacza, że przekształcamy naszą planetę w jakąś wielką demoniczną strukturę, której będzie można dobrać się do każdego stworzenia żyjącego. Znaczy już A ludzi a ludzi, na czele, a, a ludzi jako pierwszych. Ale oprócz tego to, będą I będą tego sztuczne. wszystkiego używać po prostu w i Ale oprócz tego no. będą sztuczne, znaczy już są sztuczne krząszcze, sztuczne ważki. Już pomijamy ważki, kolibry, przyrody, tak, dalej. tak jest. Tak jest tak, w formie walki zbrojnej. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo. Wszystkiego dobrego.